Jest sobota, 19 maja 2018 roku. Słuchacie właśnie 186 nawiedzanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Michał Dżegrakowicz. Witam Cię. Witam Cię, Szymas. Witam wszystkich słuchaczy. I Szymon Szymas-Cieśliński. Cześć wszystkim. Dziś porozmawiamy sobie o filmie, który w ostatnim czasie... No zyskał całkiem spory fame, że się tak wyrażę. Dość spore uznanie, wysokie noty. No i tak z każdego zakątka internetu dobiegały do nas pozytywne opinie na jego temat, a mowa oczywiście o cichym miejscu. Ciche miejsce to produkcja, za którą odpowiada między innymi John Krasiński. John Krasiński... Jest reżyserem tutaj, od głównej roli męskiej, i jeszcze też współpracował razem z Brianem Woodsem i Scottem Beckiem nad scenariuszem. Jest to produkcja, która opowiada o takiej powiedzmy, postapokaliptycznej przyszłości, ale specyficznej. bo Film prezentuje się w taki sposób, że obserwujemy 89 dzień od wykrycia na ziemi istnienia przedziwnych istot niszczących każde źródło dźwięku. Obserwujemy w tym właśnie świecie w 89 dniu od tego załamania się dotychczasowego porządku obserwujemy tutaj anonimową pięcioosobową rodzinę, która próbuje przetrwać w tej nieprzyjemnej ok w tych nieprzyjemnych okolicznościach w tej nowej rzeczywistości, w rzeczywistości, gdzie nawet przypadkiem wywołany hałas sprowadza na nas, na ludzi śmierć. I Jerry, jak to z tobą było? Ty słuchałeś, czytałeś te pozytywne opinie też przed seansem, czy dopiero po fakcie? I jak wyszła konfrontacja, jeżeli dotarły do ciebie wcześniej? Ja celowo nie zagłębiałem się w recenzję przed seansem, dlatego że no oczywiście dotarł do mnie ten bardzo pozytywny, czy nawet powiedziałbym pura optymistyczny taki pas ze strony recenzentów i, i zwykłych widzów, który temu filmowi towarzyszył w zasadzie od samego początku, bo o Quiet Place zrobiło się... Głośne już po samym otwarciu, no bo tam, jeżeli ja dobrze pamiętam, to otwarcie to było gdzieś koło 50 milionów dolarów, co jest nie tylko kapitalnym wynikiem jak na horror, ale no w ogóle jest kapitalnym wynikiem, no a jak weźmiemy pod uwagę to, że mamy do czynienia z horrorem niskobudżetowym i kinem gatunkowym, które no jednak... No umówmy się, cały czas nawet z te najpopularniejsze i najlepsze pozycje i franczyzy wcale w kinach jakoś wiele nie zarabiają. Poza to w zeszłym roku, taki mm -hmm. wyjątek klubny no, no to wiesz, to już samo to spowodowało, że o tym filmie jak było głośno, to się zrobiło jeszcze głośniej. Ja tak naprawdę idąc do kina nie wiedziałem do końca z czym będę miał do czynienia. Wiedziałem, że to jest film... Reklamowany trochę jako dzieło, które jest poniekąd nieme, czy prawie pozbawione dialogów. No wybrałem się do kina, ludzi na sali kinowej było całkiem dużo, co było zaskakujące, bo ja byłem akurat wtedy u rodziców i jak bywam tam raz na jakiś czas w kinie, to tam nawet na dużych hitach pokroju jakiś Marvel Cinematic Universe filmów no często są po dwie osoby na sali, a tutaj było praktycznie rzecz biorąc pełno, na takiej, no co prawda nie na dużej sali, ale, ale jednak pełno, więc samo to też już pokazuje, że jednak ten film chyba chwycił dosyć mocno no i ja byłem bardzo pozytywnie po seansie może nawet nie tyle zaskoczony no bo tak jak rozmawiamy recenzje pozytywne do nas zewsząd dobiegały co, co podobał mi się ten film po prostu uważam, że tutaj John Krasiński i spółka zrobili bardzo dobry horror, bardzo dobry film gatunkowy, przy czym też jak zacząłem czytać recenzje już po seansie to mam wrażenie, że tutaj trochę się dorabia coś do tego filmu, co niekoniecznie jest zgodne z prawdą, no ale to myślę, że zaraz sobie podyskutujemy, na ile to jest faktycznie tak rewolucyjne, tak nowatorskie i tak fenomenalne dzieło. Dla mnie to jest po prostu bardzo dobry horror, który świetnie ogrywa konwencje, świetnie wykorzystuje konwencje do opowiedzenia całkiem ciekawej, ale w sumie dosyć prostej historii. Mhm. Ja może zacznę od wątku budżetowego, bo zupełnie o tym zapomniałem, ale teraz to szybko sprawdziłem. Budżet, przynajmniej tak twierdzą twórcy, wynosił 17 milionów, a film zarobił i to są dane z 10 maja 259 milionów, prawie 260 milionów dolarów, czyli no ładna przebitka, jakby nie patrzeć. I co do tych ocen, bo ty mi też powiedziałeś po sensie, że to jest film dobry, ale że nie rozumiesz jednak aż takiego piania mhm, z zachwytu, tak. jakie widzimy. Ja swoją Ja też się z tym zgadzam i to, to mnie trochę nastawiło i się z tego cieszę. Słuchaj, jak myślisz o najlepszych filmach grozy, albo najlepszych jakiś takich ciekawych, które ci zapadły w pamięć z tych ostatnich lat, to co ci przychodzi do głowy? It Follows, na pewno. It Follows, The tak? Witch chociażby baba Duke. No, byłoby tego kilka, no to też zależy, czy się nastawiamy na takie już bardziej niszowe produkcje, czy wiesz, dobre kino gatunkowe, no bo jeżeli idziemy tylko w kierunku takiego horroru, dosyć dobrze wykonującego swoją robotę, no to wyciągnąłbym jeszcze pewnie drugie Wolf, Wolf Creek autopsję mhm. Jane Doe, jakbyśmy szli w kierunku tych takich horrorów bardziej niszowych, no to Koszmar, który współpracuje Tutaj omawialiśmy, pewnie bym wyciągnął y, Widzę Widzę, które też w nekor kiedyś gościło, można by było pewnie przywołać y, i tak dalej, i tak dalej. no wiesz Zależy czego po prostu oczekujesz od, od horroru, no, no bo tak y, trochę dopowiadając od razu w tym wątku... Y, nie wiem, czy ty też się spotkałeś z takimi opiniami, ale ja odniosłem wrażenie, że w bardzo wielu recenzjach nagle wszyscy się zachłysnęli, że wow, horror, który nie jest tylko krew i flaki, że w końcu zrobiono coś ambitnego, co wydaje mi się jest bardzo dziwną narracją, jak się spojrzy na to, jak wiele dobrych filmów i tych właśnie bardziej ambitnych, niszowych, artystycznych i tych takich stricte gatunkowych w ostatnich latach powstało. Ja trochę do tego biję, bo jak sam widzisz, tak to nie było ustawione między nami, ustawione, Jerry nie wiedział, że go będę o to pytał i od razu spontanicznie wymienił te kilka tytułów, tak zupełnie, tutaj nie było cięć, nie? tak od razu kilka dobrych horrorów z ostatnich lat ci przyszło do głowy no i ja tak samo się zastanawiałem, bo ten film, o którym dzisiaj mówimy, Ciche Miejsce ma na IMDb ocenę 8 na 10, przy prawie 100 tysiącach ocen, 8 na 10 to jest bardzo wysoka ocena na IMDb naprawdę strasznie wysoka i tak zacząłem porównywać z innymi takimi filmami, właśnie sprawdziłem Babaduka Babaduka ma 6,8 na 10 czyli ponad punkt niżej The Witch to też jest 6,8 na 10, It Follows to też jest 6,8 na 10, taki Get Out ma 7,7 ,7 na 10, ale tak czy siak wychodzi na to, że Quiet Place jest aktualnie wiadomo, tych ocen będzie więcej, ten pierwotny zachwyt może minie, więc też troszkę to się pewnie jakoś tam zmieni w przyszłości, ale w tej chwili to jest najwyższa ocena z tych właśnie filmów, które zmieniłem. Na Metascore to wygląda trochę inaczej, bo na Metascore ten film ma 82%, 82 punkty na 100%, a właśnie The Witch ma 83%, Tworos 83%, Get Out 84%, a Babadook 86%, więc y, tutaj Metascore jest bardziej wymierny, ale y, właśnie w agregatach, na takim IMDB ta ocena jest strasznie wysoka. No i teraz zastanówmy się, czy tak wysoka nota jest uzasadniona? No, może zaczniemy od tej strony realizacyjnej, nie? bo to też się rzuca bardzo w uh -huh. oczy i w uszy od początku, więc to jest coś co zaskakuje, film się rozpoczyna i ta tytułowa cisza od razu właśnie wpada w ucho, od pierwszych ujęć, obserwujemy rodziców z trójką dzieci, Jedna dziewczynka jest głucha, dzięki czemu rodzina zna język migowy, co też być może pomogło jej przetrwać w tej trudnej rzeczywistości. I jest cicho. Obserwujemy, jak te osoby bardzo, bardzo powoli, po cichutku, niech coś plądrują, ale zaopatrują się w różne rzeczy w czymś, co wcześniej było jakimś tam sklepem. No i to, to jest nietypowe, nie? Bo rzeczywiście. Tam prawie nic nie słychać. No i widzimy od tej pierwszej sceny, że faktycznie ta stawka, to ten stopień zagrożenia jest bardzo duży, bo można powiedzieć, że tutaj twórcy bardzo dobrze rozgrywają ten początek, dlatego że mamy do czynienia z filmem, który można powiedzieć jest trochę pozbawiony takiej klasycznej ekspozycji. No bo wiesz, bardzo często w różnego rodzaju filmach post-apo to nawet wręcz mamy jakiś taki panel początkowy, który nam wyjaśnia, nie? że tam... Nawet głos z tak tak, tak, tak, dokładnie, nie? że tam w 2020 którymś roku stało się to i to i teraz żyjemy w takim i takim świecie. A tutaj tak naprawdę jesteśmy od razu wrzuceni w, w wir akcji tak naprawdę to dlaczego ten świat wygląda tak, jak wygląda, to dowiadujemy się stopniowo i to właśnie nie z dialogów, no bo tych faktycznie jest mało, tylko umiejętnie prowadzoną ekspozycją taką, gdzie coś mamy pokazane w kadrze, coś wynika z poczynian bohaterów i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, ja bym z tym umiejętnie, z tym przymiotnikiem nie przesadzał, bo ekspozycja jest... Taka łopatologiczna i nachalna, bo na początku na przykład mamy gazetę z wielkim napisem The Sound i takie, wiesz, jeszcze napisy te napisy po polsku, tak kapitalikami to dźwięk. Mhm. Potem mamy taką tablicę, nie? która informuje nas, co bohaterowie ustalili na temat tych bestii, tych potworów, y, które gdzieś tam się panoszą po świecie i to też są takie hasła y, napisane wielkimi literami i kamera jedzie od hasła do hasła po całej tablicy i potem w pewnym momencie, w którym powinniśmy się domyślić czegoś, ona znowu, kamera wraca do mm -hmm. tej tablicy, he, więc he, he. ekspozycja jest absolutnie niesubtelna, wręcz trochę wkurzało mnie to, że traktuję widza ten film momentami jak półgłówka, ale z drugiej strony, no, rozumiem, że szeroka y, widownia tak, y, taki przeciętny niedzielny kinoman może rzeczywiście coś takiego potrzebować, no nie wiem. No. Mnie to trochę juzdowało. Mi ja się wydaje, że to, że to musiało tak wyglądać ze względu na to, że wiesz jednak większość widzów jest przyzwyczajona do ekspozycji podawanej w dialogach i nie zwraca uwagi nawet często na to, co widzimy w tle. Więc tutaj wydaje mi się, że to ja rozumiem, że to może być problematyczne, mhm. że to jest podane tak wprost, ale właśnie ze względu na to, że tutaj musiano zastosować takie środki stła pomocnicze, że się tak wyrażę, no to, to musiało być to w pewien sposób tak podane, żeby to, to no, do widzów dotarło. Można było oczywiście to zrobić rozumiem, subtelniej, tak. ale, ale wiesz o co mi chodzi. nie? Mhm. Ale zgadzam się z tym, że rzeczywiście ekspozycji jest mało, zwłaszcza w punkcie wyjścia. Tak jak wspomniałem, jest 89 dzień. Od początku tych problemów, na które natknęła się ludzkość, i 80. dzień to jest scena, 89. dzień to jest scena otwarcia, która kończy się też pewną śmiercią, wywierającą duży wpływ na całą rodzinę. Oczywiście tutaj każdy bierze na siebie trochę winy, tak ojciec i matka czują, że zawalili pewną sprawę. Jedna, jedno z dzieci, córka myśli, że to wszystko jest jej wina i dlatego rodzice jej od tej pory nie kochają, że ją odrzucają. Jedno inne dziecko nie może jakoś się pogodzić z tym wszystkim, nie może, nie jest w stanie przełamać lęku przed tymi bestiami, potworami, do końca jest takie strachliwe. I następnie się przenosimy o jakiś rok w przód, czy nie cały rok, no ale Taki dość długi okres czasu już obserwujemy. No właśnie, jak ta rodzina, jak ludzkość, te ostatnie bastiony ludzkości się dostosowały do tego środowiska, ale nadal właśnie nikt nam niczego nie wyjaśnia, nie tłumaczy, nie wiemy, który jest rok. W sumie nie wiem, miejscowości, bo też tam nie mamy podanej, tak możemy mniej więcej zgadywać po tym, co widzimy. I no, jak ci się to oglądało? Tak jak powiedziałeś, mało dialogów, nie ma nie wiem, tutaj muzyki niediagetycznej chyba mamy... W sumie ten film jest dosyć spokojny, nie no bo znaczy, to, od... od pewnego momentu on, on mocno eskaluje. On jest ale... bardzo spokojny do któregoś momentu. Mhm. On, on jest właśnie bardzo spokojny do któregoś momentu i yy, paradoksalnie to nie wiem, czy to jest jeden z tych nie najciekawszych fragmentów tego filmu. Kiedy wiesz podglądamy to, jak ta rodzina funkcjonuje, jak, jest, jak są budowane te relacje pomiędzy nimi w tym świecie, bez słów i tak, dalej, i tak dalej, i faktycznie to mi się wydało ciekawe, no bo to też jest dosyć nietypowe, że tutaj tak naprawdę po, tej, po tym bardzo mocnym początku, jak to w myśl zasady Hitchcocka, że od razu musi być na początku trzęsienie ziemi, to później mamy w zasadzie, nie wiem, pewnie z 30 czy 40 minut takiego dosyć wyraźnego i to mi się bardzo podobało. Od któregoś momentu ten film zaczyna bardzo mocno i bardzo szybko eskalować, no i, i od tego momentu z kolei, moim zdaniem, on nieźle wykorzystuje te elementy świata przedstawionego, które no, są dla niego najistotniejsze, czyli właśnie ta, ta konieczność zachowania ciszy i tak dalej, i tak dalej, ale jest dużo bardziej konwencjonalny, bo nie wiem, czy ty też tak miałeś, ale tutaj widać bardzo mocno, że twórcy no, odrobili lekcje z historii horroru. Przecież tutaj niektóre sekwencje mamy prawie że żywcem wyjęte, nie wiem, z pierwszego obcego chociażby, albo z innych filmów nie tylko monster movies, ale w ogóle horrorów, bo tutaj mamy naprawdę sporo różnego rodzaju jumpscarów, sporo steń takich budujących napięcie. Tutaj na przykład właśnie mówię, ten pierwszy obcy jest o tyle dla mnie dobrym tropem przy okazji tej drugiej części Cichego Miejsca, że zwróć uwagę, jak do pewnego momentu te potwory są portretowane. Że, że to jest w zasadzie podobne, podobne sztuczki, podobne zabiegi zastosowano, jak Scott stosował w, óbcym, w ósmym pasażerze Nostromo, czyli to, że my tak naprawdę to przez znaczną część tego filmu tak naprawdę widzimy gdzieś te potwory tylko kątem oka albo ich fragment, nie wiem, ucha albo cokolwiek takiego i to jest fajne i to działa. Podobało mi się też to, że Tutaj przez to, że jesteśmy tak mocno skupieni na tej jednej rodzinie, to ta spokojna rozbiegówka później jakby skutkuje tym, że my się przejmujemy tymi bohaterami i to dla mnie też całkiem nieźle grało, tym bardziej, że ja akurat bardzo lubię Emily Blunt, więc no dla mnie o zawsze obserwowanie jej na ekranie to jest przyjemność, a ona tutaj naprawdę robi świetną robotę. Te dzieciaki są bardzo fajne, John Krasiński też w roli protagonisty się sprawdził, także mówię, mimo, że ta druga część jest bardziej konwencjonalna, to w kinie naprawdę działa tu bardzo dobrze i to napięcie się czuje, przy czym ty wspomniałeś, że tutaj prawie nie ma muzyki. Ja bym się trochę nie zgodził, bo w tym filmie muzyki w sumie jest nawet dosyć dużo, tylko to jest właśnie taka muzyka typowo ilustracyjna, to ona nie, ona nie ma na celu podbudowania jakichś wielu scen, tylko właśnie ona często towarzyszy postaciom, kiedy, które się wiem, gdzieś przemieszczają albo kiedy widzimy jakąś spokojniejszą scenę i za muzykę odpowiada Marco Beltrami, taki stały, jeden ze stałych współpracowników Cravena i wydaje mi się, że ta muzyka też tutaj się dobrze sprawdza w tym, co robi. No, no szczerze, ja początkowo zwracałem na to uwagę i na początku ja w ogóle nie słyszałem muzyki, a potem, nie wiem, może się już nastawiłem, że jej nie ma, jakoś, wiesz, podświadomie ją ignorowałem, ale ja totalnie kojarzę absolutnie ścieżki z tego filmu. No, no, nie, no to, to właśnie to sobie zajrzyj gdzieś tam w internety. Podejrzewam, że czy na Spotify, czy na YouTubie można sobie mm -hmm. tej muzyki Beltramiego posłuchać, bo, no mówię, jej wcale tak mało nie ma w tym filmie, jak, jak właśnie dałoby się odczuć, czy, czy z recenzji, czy, czy jak można by było podejrzewać po większości recenzji. Ale to spoko, że mówisz, bo początkowo zwracałem na to uwagę dosłownie na wszystkie dźwięki, nie, co słyszę, co do mnie dolatuje z głośników w kinie, a potem jakoś rzeczywiście już się skupiłem na tym, co się dzieje i może nie zwracałem na to uwagi. Hmm, ciekawe. No dobra, no to tak, wspomniałeś o Emily Blunt i o tym, że ci nasi bohaterowie są zagrożeni. Rzeczywiście jest tutaj masa tych mm, paraleli względem obcego, i to nie jest absolutnie wada, bo rzeczywiście jak teraz o tym myślę, to, to czasami jest tak ściągane, nie, nie wiem, ten właśnie potwór, który jest tuż za ścianą i zaraz wyskoczy, albo może nie wyskoczy, może przejdzie dalej, może nie to te, te odgłosy, które słyszymy, no to jest trochę skopiowane, ale z drugiej strony jakoś to gra tutaj fajnie i nie wiem, nie wybija nie czujemy, że o Boże mhm. jaka zżynka, więc nie będę się tego czepiał yy, mamy no ta fabuła no łatwo przewidzieć co się stanie tak mamy tę piątkę osaczoną przez potwory no i oczywiście musimy jakoś porozdzielać naszych bohaterów w pewnym momencie chyba w ogóle wszyscy są zupełnie osobno rozdzieleni, każdy musi walczyć o życie na własną rękę, tam trochę się wspierają, ale no nie jest to proste, postać grana przez Emily Blunt zachodzi w ciąże między właśnie tą sceną otwarcia a tymi kolejnymi dniami, które obserwujemy już przez większą część trwania filmu. To też oczywiście musi mieć jakiś wydźwięk w fabule i w budowaniu napięcia. Mówisz, że się przejmowałeś tymi bohaterami. Ja też, bo no skupiamy się na nich, ta rodzina. No kibicujemy jej w jakiś sposób. Ja nie wiem w sumie też do końca jak to zagrało, bo hmm. w sumie chyba ojciec ma najlepszą podbudowę, bo ojciec jest tutaj taką właśnie jednostką która troszkę wycierpiała, jest bardzo zaangażowana w to, to, to, by zadbać o tę rodzinę. Żona jest trochę z boku, mam wrażenie. Emily Blunt, tej postaci jest troszkę na dalszym planie. Rzeczywiście empatyzujemy, i potem pojawiają się potwory, no i już jest ciągła eskalacja, tak. Raz się uda, raz się coś nie uda. Film. Może nie będziemy mówili, czym się kończy, tak? czy to jest happy end, czy smutne zakończenie, czy co, ale napięcie jest niesamowite, tylko ja ci powiem, że dla mnie końcówka to jest równia pochyła jednak, to jest spory spadek, dlatego, że to wszystko jest strasznie realistycznie przedstawione. Ten świat to jest nasz świat, tylko że wymarły już, tak świat, w którym ludzie zostali wybici, wyeliminowani przez te potwory i scenariusz dba o masę detali. Mamy bezgłośne panele słoneczne na dachu, by skądś czerpać energię. Ojciec nauczył się częściowo ogłupiać te stwory. tak? Wymyślił kilka sposobów na to, jak sobie radzić z tym problemem nieustannej ciszy. Widzimy system komunikacji ostatnich żywych osób. Widzimy, że cały czas jakoś też Nasza rodzina stara się no coś tam ugrać, pozostać w kontakcie ze światem na tyle, na ile może. Widzimy, nie wiem, te wysypane piaskiem ścieżki, po których bohaterowie chodzą boso, by też żadnego dźwięku nie wydawać. I tak z jednej strony, tutaj sporo rzeczy jest przemyślanych, ale im dalej w las tym mam wrażenie, że ta logika się jednak troszkę sypie. I też to, co mi chyba najbardziej przeszkadza, to finałowy twist, bo ten ostatni zwrot akcji. Ja nie jestem w stanie uwierzyć, że on nastąpił tu i teraz, tego tam, nie wiem, 249, czy nie wiem, 300, czy któregoś, 400, któregoś dnia No to od... już tam, 500, 490, 500. któryś dzień chyba tam jest w momencie, kiedy się z tymi bohaterami ponownie spotykamy, no bo masz, wiesz, 89 Ponadły, dzień, no, plus no, tak się później, wydawało, tak. później jest, masz rok przeskoku w zasadzie, nie? Mm -hmm. ale właśnie nie jestem w stanie uwierzyć, że to co tam bohaterowie odkryli, to że odkryli to właśnie teraz a nie zaraz po pierwszym kontakcie ludzkości z tymi istotami i to już jest dla mnie takie trochę tanie i właśnie to nie jest tak, że to mi niszczy cały sens, ale to sprawia, że ten potencjał troszkę spada bo podoba mi się ten dramat właśnie jednostek ten, ten, ten dramat rodziny nie? tej najmniejszej jednostki społecznej w tym niebezpiecznym świecie bo tu się śledzi z zainteresowaniem ale jak patrzymy na te właśnie wątki stricte horrorowe i to jak to zostaje rozwiązane to tak troszkę, cieszę, cieszę się że nie było więcej ekspozycji, że właśnie nie wyjaśniano czy to są mutanty, kosmici, eksperyment nie wiem, Rosjan czy coś takiego, tylko że tutaj mamy sporo takich zagadek, ale no ta końcówka już tak średnio do mnie trafia ja aż tak bardzo nią rozczarowany nie byłem, natomiast co do meritum się zgadzam, dlatego, że no ta końcówka robi się po prostu bardzo mocno konwencjonalna i to jest coś, co ja podkreślałem jak pisałem na fanpage'u, no bo ja w sumie śmiałem się początkowo zabrać za solówkę, ale później zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że to jest taki film, o którym w sumie Trudno będzie nam jakoś go przeanalizować, czy, czy coś o nim opowiedzieć, bez wchodzenia w szczegóły, bo... Wydaje mi się, że on najlepiej działa właśnie tak, jak usiądzie człowiek w kinie i to najlepiej w kinie i po prostu będzie chłonął sens, dlatego, że on w trakcie seansu spowodował u mnie to, że naprawdę, wiesz, siedziałem momentami na krawędzi fotela i widziałem, że na innych widzach, którzy w, kino, w kinie wtedy byli, również to zadziałało podobnie, więc wiesz, w takich okolicznościach, jak tak śledzisz film, no to po prostu wiele rzeczy przemykać i przed oczami i... No, Cię... a potem analizujesz tak i... dokładnie i to i w momencie kiedy wiesz, nagle po seansie ja sobie zacząłem rozkminiać jakby cały ten świat przedstawiony to stwierdziłem, że wiesz, że to na ekranie działa super, na przykład cały ten pomysł z tym brakiem dźwięku i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony widząc to co wiemy i na przykład tak jak w którymś momencie, taki mikro spoiler, ale to w sumie wiele dla filmu nie ma znaczenia, tam pada na przykład coś takiego, że na terenie, na którym mieszkają nasi bohaterowie chyba działają dwa stwory. Te, te dwa, te potwory. No to wiesz, to trochę ja nie za bardzo w ogóle jestem w stanie zrozumieć i zaakceptować to, że ludzkość z obecnym poziomem technologii i wiesz, ilością sprzętu bojowego, wojskowego i tak dalej, i tak dalej, no nie jest sobie w stanie poradzić z tego rodzaju jakąś tam inwazją, no bo, no bo sorry, no dwa tego rodzaju potwory to nie powinny być żadnym zagrożeniem, bo wiesz, one tutaj są naprawdę potężne, ale one są Zagrożeniem dla nieuzbrojonego człowieka. A, nie wiem, w starciu z czołgiem, helikopterem, karabinem maszynowym, no to one tak naprawdę nie powinny być. No jakimś wielkim przeciwnikiem dla, dla, wiesz, dla współczesnej armii, no więc z tego punktu widzenia już to się zaczyna troszeczkę gryźć, a też jak obserwujemy na przykład pewne rzeczy, które w filmie wychodzą, na przykład mamy scenę przy wodospadzie, Właśnie. no to wiesz, to ona też tak naprawdę trochę zaburza całą wewnętrzną logikę tego świata przedstawionego, no bo jeżeli jest tak, że jednak to co widzimy w scenie przy wodospadzie można wykorzystać, no to czemu to nie jest wykorzystane? stawane na, na bardziej masową skalę. W ogóle te, ta kwestia tego dźwięku, jak to zaczniesz analizować, ona też w sumie nie ma do końca sensu. No nasi bohaterowie mieszkają w lesie. I wiesz, i ja rozumiem, że te potwory reagują na dźwięk, ale no każdy, kto był w lesie i był sam na przykład w lesie, to wie, że las nieustannie żyje. Tam masz pełno różnego rodzaju dźwięków, hałasów, ptaki, trzaskające gałązki, szumiące liście i tak dalej, i tak no, dalej. No więc wiesz, więc jeżeli mamy scenę na przykład, gdzie tam przewraca się łyżeczka na przykład i nasi bohaterowie już siedzą jak na szpilkach, bo potwór ich usłyszy i przyjdzie, no to dla mnie to tak sobie ma sens, no bo przecież jeżeli ten potwór gdzieś tam biega w lesie naokoło domu, no to wiesz, to on takich dźwięków to powinien mieć po prostu szum, taki wiesz jak na ściesce nieraz jakbyśmy przy mikrofonie e, wzięli postawili nie wiem telefon komórkowy byśmy mieli tylko sz szum na ścieżce i nic ponadto nie, więc to jest bardzo dobry horror, który świetnie działa w kinie, natomiast ja naprawdę myślę, że on lepiej żeby nie był za bardzo analizowany, bo myślę, że można sobie dużo tego sensu popsuć po prostu Mm -hmm. bo właśnie i dlatego to mi się nie podoba, że scenariusz sam daje widzowi argumenty, nie? żeby rozbić logikę filmu, bo pokazuje nam kilka takich yy, trików, tak? jak można sobie radzić w tym świecie yy, też jeden z potworów zostaje zgładzony i to w sumie w taki no nieszczególnie skomplikowany sposób no właśnie, właśnie. i dlatego gdy widzimy to i to widzimy w finale przede wszystkim, to uświadamiamy sobie, że no właśnie to zagrożenie nie jest do końca tak jak nam się wydawało, to że akurat są dwie sztuki w okolicy to wiesz, no na całym świecie to mogą być setki tysięcy, nie wiem może i miliony, tak, może po prostu tutaj w okolicy są tylko dwa egzemplarze ale tak czy siak rzeczywiście to się troszkę sypie. Ale nie będziemy chyba wchodzić w szczegóły, no bo już zasygnalizowaliśmy problem, nie ma co się teraz znędzać, czy jakichś naszych własnych teorii dodawać. Tutaj bym wspomniał jeszcze, skoro już mówimy o potworach, że design tych potworów to jest świetna rzecz. Jako, że są to stwory, które reagują na dźwięk, to mają specyficzne uszy, że się tak wyrażę. Naprawdę to mi się podobało. Ładnie to zostało zrealizowane. Jedna z sekwencji była taka trochę... Coś tam nie zagrało z efektami, miałem wrażenie, na ekranie, ale jednak cała reszta. No świetna robota. Coś właśnie ciekawego, intrygującego, przerażającego. Zgadzasz się? Podobało ci się potwory? Tak, bardzo. Ja w niektórych recenzjach spotkałem się z tym, że właśnie ludzie narzekają na design potworów i w ogóle na to, że te potwory zostały zaprezentowane tak nieco bardziej bezpośrednio i tu tam się pojawia wątek tego, że jednak trzeba było może je zostawić na tym etapie takim, wiesz, ze środka filmu, kiedy mamy pokazywanego tego potwora tylko i wyłącznie we fragmentach, ale nie, dla mnie to akurat zagrało. Podobało mi się, że widzimy też te potwory w którymś momencie w pełnej krasie i one naprawdę były zrobione ciekawie, pomysłowo. Dla mnie to jak najbardziej grało. Hmm. I Teraz jeszcze wracając do tych recenzji, bo ja też troszkę przejrzałem, przy czym akurat nie polskie, a zagraniczną piasę. I nie wiem, czy widziałeś, ale nie wiem, Hollywood, Hollywood Reporter, The Guardian, The Washington Post, Wall Street Journal i masa innych takich w miarę prestiżowych pism wystawiała dziewiątki i dziesiątki temu filmowi, mhm. tak, tak, od, zaraz tak w skali za dziesięciu. I potem po sobie otworzyłem kilkanaście recenzji, tak przelietowałem po nich wzrokiem, bo, no wiadomo, nie chciałem się czytać ich w całości. I okazuje się, że w Stanach recenzenci widzą w tym filmie masę metafor. Ja ci powiem, ja oczywiście widzę to, że to film jest o właśnie rodzinie w tym niebezpiecznym świecie i jako coś takiego mi się to podoba, ale ja absolutnie nie widzę tutaj jakiejś symboliki konkretnej, żeby to jakoś przełożyć na rzeczywistość, a przeczytałem m.in., że to jest metafora współczesności, współczesnej Ameryki, Stanów Zjednoczonych, w których panu jakaś cenzura słowna. Trzeba uważać, co się mówi. Trzeba właśnie dbać o dzieci, by te były jakoś sobie radziły w tym świecie, ale zarazem no, nie wygłaszały pewnych opinii. W ogóle tego nie widzę. W innym tekście czytałem, że to jest metafora wychowywania dzieci w getście, że no wiadomo, jest to niebezpieczny świat i że trzeba uważać na Czające się wszędzie potwory, właśnie dealerów, przestępców, morderców, coś tam. Czy, czy też, że właśnie czarnoskoje dziecko tak powinno uważać, co mówi w takim getcie. Z drugiej strony, że biały powinien w takim miejscu uważać, co mówi. Ja absolutnie tego tutaj nie widzę. Absolutnie te wszystkie metafory dla współczesności, dla mnie to już jest mocna nadinterpretacja. To jest po prostu kino gatunkowe skupione na rodzinie w niebezpiecznym świecie dla mnie. Tyle. No, ja się zgadzam. Nie wiem, miałem coraz bardziej skwaszoną minę, jak wymieniałeś te kolejne interpretacje, no bo wiesz, oczywiście no ja jestem zawsze daleki od tego, żeby odbierać y, widzą to, co niektórzy dostrzegają w jakimś tam dziele kultury czy popkultury. Y, no, no bo wiesz, no, jeden zobaczy to, drugi zobaczy tamto, ale wydaje mi się, że w tym konkretnym przypadku doszukiwanie się y, metafor y, jest chyba dosyć chybionym pomysłem. To nie jest Kasus Uciekaj chociażby, gdzie to był film, który naprawdę mimo, że pełnymi garściami czerpał z gatunku, czyli z, wiesz, z dorobku horroru, to, to ewidentnie był filmem, który nie tylko nadawał się do wielokrotnego sensu i nadaje się do wielokrotnego seansu, ale faktycznie próbował nam coś opowiedzieć oprócz tej takiej warstwy stricte horrorowej. A tutaj... Dokładnie, a tutaj tego nie ma, nie nawet nie widać, żeby ten film próbował, on nie chce, on nam chce pokazać tę kameralną historię. Tak, dokładnie tak i mi się wydaje, że to jest wręcz chyba robienie trochę krzywdy scenarzystom i twórcom próbując dorabiać jakąś ideologię no bo wiesz no to, że film jest niemy i to próba przełożenia tego na jakieś interpretacje właśnie pokroju cenzury, no proszę Cię no, recenzowaliście jakiś czas temu Netflixowy Hash który też przecież był filmem który można powiedzieć bardzo mocno Skupiał się na braku dźwięku w pewien sposób. No, no to była metafora tego, że kobiety współcześnie są pozbawione głosu przez. No, no, no. Nie, no, wiesz, no możemy, to, możemy sprowadzać to oczywiście do, do tego rodzaju absurdów, że, że każdą niemą postać będziemy z, od razu dorabiali do tego ideologię, że to jest właśnie figura pozbawiona głosu we współczesnym świecie czy społeczeństwie. No ale nie no, ja tego absolutnie nie czuję wydaje mi się, że mówię, to naprawdę nie taka była intencja twórców, przy czym no to znowu to, to jeszcze niczego nie dowodzi, no bo twórcy... Nie widzimy tego, może tak tak, powiem. dokładnie, twórcy Ty... czasem robią dzieło opowiadając jakąś historię, a ona zaczyna żyć własnym życiem A natomiast nie sądzę, żeby to był ten przypadek tutaj, myślę, że jakoś na bardziej masową skalę to nie widzę tego, żeby też wiesz, widzowie to dostrzegli coś takiego jak tutaj widziało paru recenzentów prestiżowych firm w prestiżowych gazet bardziej mam wrażenie, że to jest trochę próba usankcjonowania tych dziewiątek i dziesiątek, bo no, tak jak drodzy słuchacze słyszycie my ten film chwalimy ale ewidentnie my mamy na niego trochę inne spojrzenie niż widz, który nie siedzi w horrorze i wybrał się do, do, do kina, na, na ten konkretny obraz, bo ja bardzo wyraźnie widzę ten podział recenzji. Jeżeli ktoś siedzi w kinie gatunkowym, ktoś siedzi w horrorze, to na pewno będzie z sensu cichego miejsca zadowolony, ale będzie też widzał, widział bardzo wiele właśnie tych klisz, tych elementów, konwencji, które tutaj są wykorzystywane i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś wybierze się na ciche miejsce i to będzie jeden z niewielu horrorów, które w życiu obejrzał, tak jak na przykład, nie wiem, wiele osób wybrało się na uciekaj, wiesz, na zasadzie polecenia, no bo to jest ten dramat horror, który jest tak fenomenalny i przy tamtym filmie widziałem bardzo podobne reakcje, nie? że jeżeli ktoś jakby nie miał do czynienia z horrorem wcześniej, no to nagle miał w głowie, że horror to tylko krew i flaki i nagle widział film inny i, i się tym zachłystywał. No i tutaj mam wrażenie, że mamy z podobnym mechanizmem do czynienia. Mhm, przy czym, to już tak dążąc do podsumowania, ja Ci powiem, że dla mnie to nie jest poziom ani Get Out, ani Babaduka, ani Wiedźmy, jeżeli już to bliżej temu filmowi do It Follows, ale nadal It Follows wydawało mi się świeższe po sensie, jakoś pomimo wszystko bardziej dopracowane, intrygujące, a tutaj znaczy no to jest spoko film, tak, ale w sensie to nie jest też średnia, to jest coś ciekawszego przez to, że skupiamy się na tej kameralnej opowieści, że ta ekspozycja jest ograniczona i że te technikalia są takie, a nie inne, że ta strona realizacyjna no, jest tym, tą wartością dodaną, ale to nadal nie ta półka, co wymieniono przeze mnie tytuły. Po prostu ciekawa rzecz, dobra, ale nie bardzo dobra. Tyle ode mnie. No, ja się w sumie tutaj zgadzam. Ja, ja akurat uważam, że to jest bardzo dobry film i, i aż tak, wiesz, tak bym go nie, nie próbował tutaj trochę zdeprecjonować. Ja osobiście mimo wszystko potwierdzam też ze swojej strony, że to nie jest ta półka co te najlepsze horrory ostatnich lat. Dla mnie It Follows czy Babadook jednak zdecydowanie wyżej stoją. Podobnie właśnie The Witch. Dla mnie to jest po prostu dobry horror utrzymany czy wykorzystujący dobrze i ogrywający dobrze konwencje. Myślę, że ten rok może nam spokojnie przynieść jeszcze kilka zaskoczeń pod tym względem, bo to też jeszcze tak nawiązując do licznych recenzji, to już bardzo, w bardzo wielu miejscach widziałem, że mamy oto horror roku. Patrząc na to, że za, zaraz za pasem to Hereditary, a na przykład po pierwszych newsach na temat chociażby i tu będę walił kontrowersjami dużymi nowej suspiri mówi się o tym, że to też jest podobno rewelacyjny film e, więc... i to Ghost, coś tam Ghostland? Tak, właśnie Ghostland? Ghostland świeży który w recenzjach osób, które ja widziałem, a które w horrorze siedzą, wyrasta na film dużo lepszy od Cichego Miejsca tak, także drodzy słuchacze, jeżeli filmu nie widzieliście to warto się na pewno z nim zapoznać, ale też jeżeli na przykład trafiliście na nasz podcast i nie siedzicie w horrorze, to na pewno nie dajcie się zwieść narracji, która w niektórych miejscach się pojawia, że to jest w ogóle jakiś horror wyjątkowy i w końcu przełamanie i zrobienie czegoś ciekawego w gatunku. Nie no, horror w ostatnich latach naprawdę ma się bardzo dobrze i to jest po prostu kolejny dobry przedstawiciel gatunku. Mm -hmm też myślę, że warto. W ogóle warto iść na to do kina, bo to nie jest film do oglądania nie wiem, ze znajomymi. Czy, znaczy jeszcze w domu ogólnie no niby można, ale to jak coś to chyba na słuchawkach mm -hmm. właśnie. Tak, tak, Przy tak, jakiejś tak. tam dobrej jakości obrazu i dźwięku po prostu, a nie jakiejś tam magnej kopii na imprezie ze znajomymi. Absolutnie nie w ogóle lepiej oglądać go w małym kameralnym towarzystwie, nawet samodzielnie, samotnie, bo to absolutnie się nie nadaje na imprezę, że coś nie, takiego. Nie, nie, no ale no bardzo, kino, kino to jest tak. myślę optymalny wybór w tym przypadku. No, zwłaszcza, że to jeszcze leci, więc idźcie do kina. Dobra, to dzięki Ci szczery za rozmowę. Dzięki Szymas. Dzięki słuchaczom. A Wam, kochani, życzymy tradycyjnie już cichego miejsca, klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia następnym razem. Cześć. A już za tydzień kolejnym po podcaście Teufelsbrot von Timothy Stahl, gelesen von Mario Hassard.